Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a właściwie zimowo bądź też jesiennie w kolejnej audycji, gdzie recenzuję książki z wydawnictwa T. E, seria Biblioteczka Grozy, coś co bardzo lubię. E, dzisiaj z racji tego, że jestem już całkowicie wymęczony, taka wymęczona recenzja będzie. Ale no, nie mogę odpuścić. Nie mogę odpuścić, bo niedawno skończyłem Artura Conan Doyla, czyli zbiór Dziwne Zjawiska. Za 22 zł, 200 stron yy, i mamy tutaj 7 opowiadań, e, jak to podaje wydawca z najwyższym znakiem jakości. Sześć pierwszych opowiadań znalazło się w zbiorze Kapitan Gwiazdy Polarnej, wydanym w roku 1890 nakładem londyńskiego Longmansa. Tytułowy utwór okazał się tak wyborny jako opowieść grozy, że jest często zamieszczany w antologiach najlepszych przykładów tego gatunku. Ale ja tutaj tak zaopiniuję to od końca. A ostatni utwór to jest Pasożyt. Legendarna, dłuższa nowela grozy, Pasożyt zamykająca nasz wybór, potwierdza, że autor psa Baskervillów nie tylko w literaturze kryminalnej ujawnił swój talent. Ostatni tekst, dłuższy, bo 50 stron, w ogóle w tych wszystkich opowieściach ujawnia się fascynacja Doyla do e, spirytyzmu. Z innych źródeł e, wiem, że Doyle był wyznawcą. Znaczy właściwie hmm, fascynował się spirytyzmem. Między innymi z książek Jamesa Randi. wiem, że również Doyle wierzył we wróżki. Chodzi o taką sprawę, teraz cytuję z pamięci, przytaczam, że Pewna kobieta bodajże zrobiła zr zdjęcia wróżek. <śmiech> <śmiech> tak, lata 1000, e, przełom XIX e, i XX wieku. I właśnie Artur był wyznawcą, podobno, i jakby mówił, że to jest możliwe, że, że, że, że takie wróżki, el to przepraszam, to były elfy. Bo ta kobieta robiła zdjęcia elfom, takim małym elfom. I e, no, jakby James Randy bardzo krytycznie to komentuje i że tak powiem rozwala Artura Conan Doyle'a w ten sposób, że twórca Sherlocka Holmesa i jego metody dedukcji detektywistycznej wierzył w takie dyrdy małe jak zdjęcia elfów. I te wszystkie seanse spirytystyczne, które w większości opierały się na jakichś tam symulacjach i wątpliwej jakości medium i tak dalej. Ale właśnie o tym jest Parasite. I niezależnie od tego, czy my wierzymy w elfy czy w sensy spirytystyczne i, i, i w hipnozę to pytanie jest takie czy tutaj jest dobra opowieść grozy na bazie tego i wydaje mi się, że jest fajnie bo Parasite opowiada o człowieku który właśnie nie wierzy w hipnozę no i wraz ze swoim sprzyjacielem spotyka kobietę hipnotyzerkę, która ma mu to udowodnić no on tam jest jakimś profesorem, więc przyda mu się to do badań, poddaje się hipnozie, co ni niestety okazuje się, że ta hipnotyzerka, ona zakochała się w profesorze i chce go wykorzystać do własnych celów, po prostu takich, bo chce zdobyć mężczyznę w ten sposób. A on wpada w jej sidła i próbuje się wydostać. Fajna rzecz, y rzeczywiście mogłaby zostać zekranizowana, bo ja już mam trochę dosyć tych wszystkich sensów spirytystycznych, rodem z conjuring. Mam to na liście do obejrzenia, ale jakoś nie mogę się zabrać. A tutaj właśnie jest, jest zupełnie nowa, jakby droga, strona, w którą oni idą, czyli niby troszkę seans spirytystyczny, troszkę, hipno raczej hipnoza, tak, hipnoza. I główny bohater opętany. I polecę yy, ostatnie opowiadanie. A dlaczego dali na pierwszym y, miejscu y, tytułową gwiazdę polarną? Nie wiem. Ona mnie troszkę rozczarowała. Yy, nie wiem, może dlatego, że nie jestem fanem morskich opowieści, ale. Jednak lubię od czasu do czasu sobie to przeczytać. Właśnie jak się zbliża listopad. O kiedyś nawet na święta jeździłem nad morze. Więc z tym klimatem w głowie chciałem do tego podejść. No i to jest taka opowieść, o której często mówiłem w filmach zimowych, że jest jakiś tam pan Shackleton. Tutaj akurat jest ktoś inny. Wypływają w morze. Ciężkie warunki. No i tam się zaczyna przygoda. I tutaj oni spotykają jakąś dziwną postać, która źle wpływa na ekipę i załogę statku. No dla mnie to jest zbyt proste. To jest po prostu opis przygody i bardziej bym to uznał za jakąś przygodową opowieść niż opowieść grozy. I to mnie słabo nastawiło do całego zbioru. Yy, chyba niesłusznie, no bo potem powoli zaczęły się pojawiać te przejawy właśnie tego spirytyzmu, w którym lepiej się czuje Doyle, czyli yy, wspaniały eksperyment w mieście Platz. Yy, tutaj się polski film yy, przypomina z holowupkiem bodajże, czyli Awatar, zamiana dusz, coś takiego było. I tu jest właśnie podobny eksperyment przeprowadzony na forum w małym miasteczku, że panowie zamieniają się duszami, właściwie do ciałami się zamieniają i jeden facet budzi się w ciele profesora, a profesor w ciele młodszego studenta. Ten idzie do swojej do domu, do narzeczonej, ten do, do domu też. Takie komediowe też trochę akcenty są tutaj. No, sympatycznie jest. Można jedynie powiedzieć, że jest sympatycznie. Natomiast sprawozdanie Habakuka Jeffsona to jest kontynuacja tej morskiej opowieści. I to jest znacznie lepsze niż pierwszy tekst, moim zdaniem. Bo tutaj nawiązują do wraku Mary Celeste, czyli tego statku który zaginął, rzecz dzieje się w 1847 w zimę i to jest moim zdaniem super. Jeżeli miałbym dać do przeczytania jeden tekst, to byłby w pierwszej kolejności sprawozdanie Habakuka, a potem Parasite chyba. To jest najbardziej współczesna opowieść, głównie przygodowa, morska, z elementem grozy. Moim zdaniem, jakby znając strukturę scenariuszu, takiego paradygmatu scenariusza filmowego, to jest najbardziej, najbliżej napisane współczesnego scenariusza filmowego. Czyli łatwo by to zekranizować, bo mamy jakby akt pierwszy rozwinięcie, drugi akt, trzeci zakończenie, mamy zwroty akcji, mamy na początku wprowadzoną postać jakiegoś dziwnego murzyna, który tutaj jest taką zagadką. On potem się okazuje, kim jest. Jest to wszystko z takim twistem współczesnym nawet zrobione, z epilogiem, z zakończeniem. Moim zdaniem to jest materiał na film i najmniej chcę wam zdradzać fabuły, żeby was nie spoilerować, a powiem, że to jest po prostu opowieść. Też mamy profesora, wypływa w morze, bodajże chyba, żeby albo, żeby się wykurować, albo żeby właśnie zbadać sprawę. Nie, przepraszam. Sprawa Maris z Celest, to zaczyna się od tego. I potem wyjaśnia się, jakby taka teoria, do co to mogło być? Wiadomo, wiecie, trójkąt bermudzki, współcześnie, a właśnie kiedyś to Maria Celest, statek, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Słuchajcie, polecam. Nie nastawiacie się na grozę, ale na przygodę. Dlatego jak najmniej o fabule mówię i po prostu polecam. Bardzo, bardzo przemyślana struktura. I zaskakująca. Teraz przechodzę do mozaiki literackiej. I teraz chciałbym wiedzieć, z którego roku to jest opowiadanie. Tutaj nie jest podane nam. Niestety, nie wiem, czemu Biblioteczka Grozy nie podaje daty napisania tych tekstów do jasnej i ciasnej, to jest takie proste. Jest to ważne w tym przypadku. Dlatego, że musimy się odnieść do początków postmodernizmu w literaturze który uchodzi za bodajże 44 rok i jednego z moich ulubionych pisarzy, czyli a yy, yy, yy. tak i teraz wyjdzie, że nie pamiętam, jak się nazywam jeden z moich ulubionych pisarzy. Chodzi o Borgesa, czyli Borges, Borges, wiadomo, o kogo chodzi. Fikcja. To tytuł zbiorku jego, który jest no, takim kamieniem milowym i właściwie tak uchodzi jako post postmodernizm, czyli on tam mieszał to wszystko, prawda, wątki, motywy, fikcje, polecam każdemu, bardzo trudne opowiadania, ale no, jednak świetne. I teraz tak. Mozaika literacka, no chyba musiała być wcześniej niż w 44. To jest temat, jeszcze zostawiam sobie do zbadania, do zrobienia większego researchu, na razie jestem jakby świeżo po lekturze, bo w mozaice literackiej mamy taki pomysł na opowieść o pisarzu, a właściwie o człowieku, który chce być pisarzem. Chce napisać swoją pierwszą jakąś powieść i on jakby czując twórczą niemoc, siada przy kominku, zasypia. Właściwie nie wiemy, czy tam zasypia, czy jakieś ma zwidy. I pokazują mu się przeróżni twórcy literatury. Najważniejsze postaci dotychczasowej literatury jakby debatują tuż obok niego. Siedzą sobie w kółku i chcą doradzić mu, co powinien napisać. I zaczynają bawić się w taką grę, że każdy z nich po kolei będzie przytaczał historyjkę, opowiadał ją po swojemu, jakby to napisał i drugi przejmuje pałeczkę i tworzy się taka opowieść utkana przez najważniejszych twórców, takich jak Walter Scott, Robert Louis Stevenson... Elliot, George, Dickens, czy Defoe. I oni tutaj tworzą historyjkę, której przepraszam, ale zupełnie nie jestem w stanie sobie przypo przypomnieć. Jakaś chyba awanturnicka opowieść. No, no nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Pewnie znowu za długo to czytałem. Jakaś marynarska opowieść powiedziałbym. No bo Defoe chyba zaczynał. I oni sobie przekazują tą pałeczkę i opowiadają. Tak więc yy, i jakby ta opowieść się tworzy. A potem ten facet się budzi, już nie pamiętam, czy on ją napisze, czy, czy co on z nią zrobi, czy, czy to była jakaś dziwna historia i on będzie chciał spisać. Ale właśnie jest idea na postmodernizm, gdzie łączą się wątki różnych pisarzy z różnych czasów i w jedną całość splatają swoim stylem coś, coś takiego. Bardzo chciałbym tutaj kogoś kompetentnego zapytać, jakiegoś wykładowcę literatury, historii. No, miałem na studiach takiego jednego gościa. Jak może dojdę do niego, no to pogadam z nim. Kiedyś może mm, przytoczę mu tę opowieść. Czy zna? Zapytam go, co on na ten temat sądzi. Czy Arthur Conan Doyle wyprzedził Borgesa? Więc bardzo ciekawe. A teraz e, kolejne opowiadanie, czyli John Barrington Coles. Nie lubię tytułów e, składających się z nazwisk, z imion własnych. Nie znoszę po prostu. E, tutaj jest groza. Tak, tutaj rzeczywiście czułem takie ciareczki troszkę, opowieść o przyjacielu głównego bohatera, który miał kobietę, ta kobieta go zostawiła, a właściwie doprowadziła do grobu i teraz on ma kolejnego przyjaciela i ten kolejny przyjaciel też jest zagrożony, fajnie napisane, zwarta rzecz o kobiecie, która wysysa z człowieka siły witalne. Każdy, kto miał kobietę, no to wie, że to jest, że tak powiem, najprawdziwsza prawda i opowieść z życia wzięta. <śmiech> tak więc bardzo fajna rzecz. Podzielona na dwie części. Ten główny bohater właściwie toczy takie śledztwo. Kim może być ta kobieta? Co się mogło stać? Ta opowieść jest właściwie taką tywistyczną chyba też opowieścią, jak pamiętam gdzie facet właśnie próbuje robić wywiad, sprawdzać, koniec końców chce przestrzec tego swojego kolegę. No jednak tragiczna jest to opowieść z tragicznym zakończeniem. Oczywiście narrator pierwszoosobowy, który zdaje nam relacje z całej historii, wprowadzając taką ramę do opowieści. Fajna, fajna rzecz, w przeciwieństwie do pierścienia Tchota. Wydaje mi się, że to jest najsłabsza część tej historyjki. A po prostu facet tam wchodzi do muzeum. Tam się okazuje, że strażnik jest, co odkrył eliksir życia. Jest nieśmiertelny i szuka w tym muzeum swojej żony, która nie jest nieśmiertelna. No, taki jednostrzałowiec rozwleczony. Nie, nie, nie. No, to było słabe. Dobrze, że takie krótkie. Całość oceniam pozytywnie. Cieszy mnie, że obejrzałem tą drugą stronę Artura Conan Doyle'a, a biorąc pod uwagę, że mam jeszcze sporo opowiadań z dorobku Sherlocka Holmesa, teraz wrócę jeszcze chętniej. Mam nadzieję, że się zabiorę za dokończanie opowiadań Sherlocka Holmesa po kolei. No bo to był taki oddech, taki troszkę inny styl a trzeba też brać pod uwagę, że też są inne książeczki Doyla wydane z opowiadaniami i rzeczami, które nie są związane z Sherlockiem. Ale jednak jakby porównywać to do Sherlocka, ten zbiór poziom niżej, albo dwa poziomy niżej. L jednak Sherlock Holmes to jest i styl, i klimat, i zagadka, i, i, i, i przygoda, i trochę grozy też jest w niektórych opowiadaniach, nie mówiąc już o bestii Baskerville'ów. No, co będzie następne? Z biblioteczki grozy? Wydaje mi się, że y, nie ma wędrowca, y, co jest oczywiście zbrukaniem tej serii y, starej grozy, ale Niestety mam słabość do zimy i chyba Nie ma wędrowca będzie jedną z pierwszych polskich książek grozy, jakie przeczytałem ostatnio, Oczy, nie licząc Grabińskiego i jeszcze tam paru tych starych twórców rozszelonych po antologiach. Zobaczymy. Jestem po 25 stronach i myślę, że to jest klimat i zima do czytania. Jednocześnie na słuchawkach audiobooka sobie odpalam tego bodajże jones, bo dwie książki ma, które są zimowe. Pierwszy śnieg, czy pierwsza krewna śniegu. Zupełnie w ciemno wchodzę w to. Coś lżejszego niż wędrowiec, którego nie ma. Czy będą audycje? Zobaczymy. U mnie kiepsko idzie z przesłuchiwaniem audiobooków do końca, więc oby nie skończyło się tak, że zacznę słuchać tej zimy, a zakończę dopiero przyszłej. Myślę, że tyle ode mnie na dziś. Eee, czy jesteście fanami Doyla na tyle, aby kupić sobie dziwne zjawiska i przeczytać kilka opowiadanek, no to już sami zdecydujecie. Chyba oboje, obaj się zgodzimy, że Sherlock Holmes to jest klasyka i najpierw Sherlock, później oczywiście jak najbardziej, jak jest ktoś już załoroczony, to dziwne zjawiska są fajnym uzupełnieniem. Tyle ode mnie. Do zobaczenia, do posłuchania w innych audycjach na konglomeracie, również na enclava.net. No, a także zapraszam wszystkich spragnionych czegoś do zjedzenia na kanał, gdzie recenzuję przeróżne jedzenie Żarłok TV. Tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło.